Dzień dobry, witamy państwa. Piotr Czublun, Tomasz Jeleński. A rozmawiać będziemy jak zwykle o ubezpieczeniach. Będziemy mówić m.in. o ciekawej propozycji ubezpieczeniu zawartym w cenie biletu komunikacji miejskiej w Warszawie, Krakowie, Dowolnym mieście w Polsce. Zastanowimy się, czy kasy Skok mogą prowadzić działalność ubezpieczeniową. Tak, tak, naprawdę jest taki projekt. I na koniec sięgniemy do. Oce, którego nie było w latach 90., bo pewna firma sobie przypomniała. A na początek skrót najważniejszych wydarzeń ubezpieczeniowych z tego tygodnia. Dnia w dniach 9-10 maja odbył się 5 Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Podczas kongresu zostały poruszone aktualne problemy i wyzwania branży, to jest zmiany w dystrybucji ubezpieczeń, wprowadzanie innowacji czy reputacja branży. Artur Maliszewski będzie kierował grupą AXA w Polsce. Jego kadencja rozpocznie się 1 lipca. Poprzedni prezes, Michał Kwieciński, nie otrzymał zgody KNF na pełnienie tej funkcji. W dniu 9 maja odbyła się pierwsza konferencja o odzyskaj oszczędności z POLISO-LOKATY, zorganizowana przez Stowarzyszenie Przywiązani do POLISY. W pismach do Ministerstwa Finansów dotyczących zmian w projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, KNF i Łokik negatywnie skomentowały propozycję Polskiej Izby Ubezpieczeń odnoszącą się do elektronicznej komunikacji zakładów ubezpieczeń z klientami. Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny przedstawił dane za 2016 rok dotyczące regresu. W sumie nieubezpieczeni sprawcy zdarzeń komunikacyjnych winni są funduszowi 211 milionów złotych. Unika rozpoczęła sprzedaż kolejnych ubezpieczeń przez aplikację Sky Cash. Produkty Podróżuj Bezpiecznie i Parkuj Bezpiecznie dopasowują się do rzeczywistego czasu korzystania z ochrony. A my zaczniemy teraz od ubezpieczenia z mikroskładką i takiej aplikacji z Kajkasz. Czy kiedy korzysta Pan z komunikacji publicznej tutaj w Warszawie, jest Pan ubezpieczony w czasie jazdy, czy nie? Jeśli jeżdżę w, na przykład autobusie miejskim, to raczej chyba nie. Nie wydaje mi się, żebym miał jakieś ubezpieczenie. No właśnie, a tu jest pomysł taki, żeby obywatel mógł za pomocą aplikacji właśnie tej z Kajkasz kupić bilet razem z ubezpieczeniem. No jest to jakiś pomysł oczywiście tych wypadków komunikacyjnych w, również w środkach komunikacji publicznej jest, jest sporo, więc ja zakładam, że jest to jakiś pomysł na, na produkt. Prosty, tani, łatwy w obsłudze, może prawie bezobsługowy. I tani I, chyba. Tak, natomiast oczywiście pytanie, na ile, na ile tutaj jest ta oferta, która ten sposób sprzedaży jest to taki sposób, który spodoba się Polakom, bo ja mam pewne wątpliwości, czy na pewno jest to właściwa droga. No trochę, trochę taka próba znalezienia kolejnego kanału dystrybucji produktu ubezpieczeniowego bez wątpienia. Nie? Bo już sobie widzę, już widzę taką sytuację, kiedy w każdy kupiony bilet na autobus, metro tramwaj w dowolnym mieście w Polsce ma w sobie ubezpieczenie, co oczywiście wiązało, wiązałoby się z tym, że taki bilet byłby droższy, oczywiście byłyby protesty rodaków. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Z, z tej oferty, bo mówimy o ofercie firmy Unika z mikroskładką, to z tej oferty mnie bardziej niż to ubezpieczenie pasażera nie, właśnie podróżującego komunikacją miejską. Bardziej podoba się produkt Parkuje Bezpiecznie, tak on został nazwany. Znaczy, a par parkuje niebezpiecznie? Nie, a parkuje bezpiecznie. Nie no, parkuje bezpiecznie, bo rzeczywiście nazwa nie jest zbyt fortuna, natomiast chodzi bardziej o ten zakres ochrony. No bo rzeczywiście pewną plagą chyba można użyć takiego słowa jest to, że nie wiem, zostawimy samochód w, na jakimś parkingu miejskim, czy pod supermarketem, czy w jakimś centrum handlowym Wsiadamy do tego auta, wracamy do domu i w domu się okazuje, że mamy rysę przez pół samochodu, bo jakiś niezadowolony kierowca nam właśnie zrobił dobry uczynek. W Albo oczywiście. mamy wybitą szybę, bo ktoś chciał się połaszczyć na przykład na starą kurtkę, którą żeśmy zostawili. Na przykład. Ja. Na przykład jeśli tak. ubezpieczenie takie właśnie kupowane wraz na przykład z biletem parkingowym dawałoby ochronę na, tak, na takie okoliczności, to my, wydaje mi się, że to akurat jest fajny, potrzebny produkt. Tutaj też widziałem, że można się ubezpieczyć od kradzieży tablic rejestracyjnych. Niestety nie można się ubezpieczyć pod tym od tej całej kołomy i chodzeniem po urzędach z zaświadczeniami, że to nie myśmy odsprzedali te tablice. No, dzisiaj, no tak, dzisiaj tego raczej Zakład Ubezpieczeń za nas nie zrobi, ale być może właśnie odkrył Pan nisze, i może potrzebna jest taka usługa w zakresie likwidacji szkód, żeby właśnie jeden czy drugi ubezpieczyciel, który taki produkt chce sprzedać, dodał w pakiecie obsługę procesu, uzyskania nowych tablic rejestracyjnych, co formalnie jest przecież możliwe. Teraz kasy SKOK mają ubezpieczać, znaczy nie mają, tylko być może będą ubezpieczać, o ile to oczywiście wszystko przejdzie w Sejmie. O co dokładnie w tym chodzi? Żeby, co, żeby kasy, które no, udzielają pożyczek mogły też zajmować się sprzedażą no, nie wiem, ubezpieczenia na dom, na samochód? Dzisiaj tak naprawdę y, skoki popularne już, już sprzedają ubezpieczenia i tak naprawdę y, jest to produkt, który uzupełnia ofertę, normalną ofertę taką podobną do bankowej, jaka dzisiaj w skokach się spotyka, no bo właściwie skoki. Oferują bardzo podobne produkty, jak, jak, jak każdy bank, właściwie w Polsce, z pewnymi oczywiście tam ograniczeniami, więc oferta ubezpieczeniowa w skokach jest już dzisiaj dostępna. To jest jedynie kwestia jakiegoś doprecyzowania takiego statusu formalnego statusu skoku, to myślę, że nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma sensu wchodzić w szczegóły. Natomiast no, jak najbardziej jest to produkt, który dzisiaj jest już dostępny w ofercie i. i, i Jedynie co może się wydarzyć, to to, że ten właśnie status prawny skoku po, po wejściu w życie nowej ustawy będzie bardziej jednoznaczny i jasno uregulowany. Znaczy pomysł, jak pomysł, natomiast pojawiła się też propozycja, żeby można było, żeby te kasy mogły zawierać umowy elektroniczne, ale dość szczególne umowy, bo na przykład oświadczenie woli. i czy to jest dobry pomysł? Bo to z jednej strony, jeżeli coś załatwiamy drogą elektroniczną, no to myślimy sobie, że aha, siedzę sobie w domu przy komputerze, coś wpiszę, podpiszę i jest ok. Czy jest tak. ok? No tak, no to, to jest bardziej, myślę, to jest w ogóle bardziej złożony problem i on, on nas póki co jeszcze czeka, jest przed nami rozwiązanie tego problemu. To znaczy, w, z jednej strony żyjemy w XXI wieku. Dumni z tego, tak, że mamy technologię, mamy wiele rozwiązań, które są bardzo bezpieczne, również tych technologicznych. Z drugiej strony słyszymy co, co chwilę o jakichś cyberprzestępstwach, tak, i przestępcach, którzy kradną nasze dane i tak dalej. Ale z drugiej strony, żeby móc na przykład taką usługę aktywować, czasami, znaczy czasami dość często musimy zgłosić się do pokoiku numer 15 i u pani Krysi odebrać na przykład jakiś papierek jeszcze go podpisać. To, to prawda, natomiast natomiast to jest tak, że w w mojej ocenie to, to, to konsekwentnie troszkę takie prawne rozwiązania nie nadążają za rozwojem technologii, bo dzisiaj już wiele jest takich, te, takich obszarów, w których spokojnie moglibyśmy sobie poradzić bez potrzeby podpisywania jakichś tam kwitów, no bo te narzędzia, które mamy, y, nasze telefony chociażby czy komputery i możliwości różnego rodzaju logowania i autoryzacji są tak zaawansowane, że właściwie ryzyko czy prawdopodobieństwo jak, jakiegoś przestępstwa, oszustwa no jest minimalne właściwie. Natomiast niestety, ale ciągle prawo nie pozwala na, na, wiele, na wiele, w wielu sytuacjach na to, żeby właśnie móc się z klientem komunikować tylko i wyłącznie przy użyciu takich środków komunikacji elektronicznej, jak to się nazywa, czyli e-maili, czy telefon, wręcz SMS. Oczywiście o ile klient się na to godzi, bo to też nie chodzi o to, żeby narzucać klienta pewną formę, bo też mimo tego, tak jak powiedziałem, XXI wieku, to jednocześnie mamy cały czas całą sporą grupę Polaków, która po prostu z technologii nie korzysta i w efekcie to jest rzeczywiście coś, co czy te, tego rodzaju, usługa czy tego rodzaju sposób komunikowania się z klientem elektronicznym powinien być rzeczywiście zależny od, od woli klienta. Jeśli więc klient sobie nie życzy, bo nie, nie korzysta z poczty elektronicznej i chce, żeby mu listonosz przyniósł w kopercie korespondencję z, z na przykład firmą ubezpieczeniową, to prawo klienta. I teraz... Na sam koniec, no prawie na sam koniec, bardzo dobre wyniki ogłosiło PZU, To jest największa firma. No, z jednej strony możemy się bać no, nie monopolista, ale największa firma największy gracz na rynku to znaczy to jest tak, że może dyktować swoje ceny czy jest szansa na to, że stawki za ubezpieczenia no, zejdą troszkę do poziomu takiego bardziej rozsądnego? No. Oczywiście komentatorzy mówią, że wynik świetny wynik PZU to jest pochodna właśnie rosnących, skła rosnących składek za ubezpieczenie komunikacyjne. No oczywiście pytanie, czy to, że rzeczywiście PZU ma dobre, świetne wyniki i na tym rynku głównie komunikacyjnych ubezpieczeń ciągle ma wiodącą pozycję, z dużym udziałem w tym rynku, no na ile rzeczywiście ten wynik pozwoli na to, żeby chociażby nie podnosić składek albo przynajmniej zatrzymać ich wzrost no to trochę pytanie do zarządu PZU. Tak, no tutaj mamy nowego prezesa, nie wiem jak się zachowa, no to, bo to rzeczywiście jest yy, troszkę yy, czy po, pokusa, żeby rzeczywiście z tych składek nie podnosić jest dość duża, ale jednocześnie niepewność, która powoduje, że, te skład, że, że zakłady ubezpieczeń ciągle nie wiedzą, jakiego rodzaju świadczeń mogą się w przyszłości spodziewać i tutaj i rezerwy na, na, ten, na, te, na te wypłaty trzeba tworzyć wysokie i tak dalej, no to powoduje, że cały czas no, trudno jest jednak te składki obniżać. Miejmy nadzieję, że tutaj tu jakiś nowy trend zapoczątkuje i rzeczywiście te składki przynajmniej przestaną rosnąć. tutaj szkoda, że Państwo tego nie widzą, to jest przód właściwie samochodu 90 letniego Chevroleta, prawda? Jest, to jest drobna stłuczka. No tak, tu wmiecenie prawego, lewego błotnika, tak naprawdę i kawałek zderzaka. Auto jeździ, przejdzie nawet spokojnie przegląd techniczny w takim stanie, a tu uwaga, duża firma ubezpieczeniowa zrobiła kosztorys i wyszło no, prawie 8 tysięcy złotych za naprawę tego samochodu. Doliczono się różnych innych usterek zresztą, co ciekawe, nie istniejących, bo widziałem zdjęcia tego całego samochodu, widziałem ten samochód nawet na parkingu. I tak sobie, a i jeszcze najciekawsze jest to, że zaproponowano właścicielowi orzeczenie szkody całkowitej. Pan sobie wyobraża, że pan zahacza o słupek na parkingu i ma, ma pan szkodę całkowitą? Wyobraźnię mam chyba sporą, więc jestem w stanie wyobrazić sobie różne rzeczy. Natomiast patrząc na to zdjęcie, rzeczywiście auta, które ma tylko wgnieciony błotnik i kawałek zderzaka, no to trudno jest mi to zakwalifikować jako szkodę całkowitą. Oczywiście tutaj ocena tego, czy coś jest szkodą całkowitą, czy też nie, to, to właściwie jest pochodna dwóch, dwóch kwot. Jedna kwota to jest właśnie koszt naprawy takiego auta, druga kwota no to jest wartość rynkowa takiego samochodu. No i oczywiście jeśli zostawiając koszt naprawy takiego auta z jego aktualną wartością rynkową osiągamy kwotę, która jest zbliżona do wartości rynkowej, albo nawet ją przekracza, no to ubezpieczyciel zgodnie z pewnie warunkami ubezpieczenia stwierdza, że to jest szkoda całkowita, w związku z czym należałoby ten to auto, jak to mówią, zlikwidować, tak? w związku, i, i, no to, to może, to, to, to jest zabawne z perspektywy okoliczności, które temu towarzyszą, natomiast formalnie, czysto formalnie, no to potencjalnie ubezpieczyciel może mieć rację, tak? natomiast... Pod warunkiem, że wszystkie rzeczy, które wpisane do kosztorysu rzeczywiście istnieją, bo ja, tak jak mówię, obejrzałem to auto i nie ma tam wgniecionych drzwi, nie ma uszkodzonego słupka, nie ma dachu uszkodzonego, więc ktoś to po prostu dopisał z Księżyca i tak sobie myślę też, że Swoją, stronę, swoją drogą to wpisywanie czegoś, co, czego nie ma w dokumenty, to jest poświadczenie nieprawdy, a no to jest karalne. No bez wątpienia. No z całą pewnością uh, kierowca tego auta, który, który jak rozumiem chciałby auto zachować i niekoniecznie je likwidować, no to zakładam, że yy, znaczy ma, ma pełne prawo do, do, do tego, żeby dowodzić, że tutaj zakład ubezpieczeń nie ma racji, że, że ta, ta szkoda po prostu wymaga naprawy, auto można prosto i sprawnie przywrócić do pełnej, do pełnej sprawności, pełnej funkcjonalności. To Bardziej chyba nawet estetyczny niż innej, bo jak pan... Jeśli chodzi, A przy okazji to... kierowca może, jeżeli będzie bardzo e, zdenerwowany na firmę ubezpieczeniową, to nawet może zgłosić sprawę do prokuratury, no bo fałszowanie, wpisywanie nieprawdy jednak jest przestępstwem. Jak najbardziej, jeśli tutaj z, wskazano na nieprawdziwe fakty, no to szczególnie po to, żeby jakąś korzyść tego z tego osiągnąć, to bez wątpienia jest to, jest to temat, którym prokuratura mogłaby się zainteresować. A my spotykamy się za tydzień i miejmy nadzieję, że przez te najbliższe 7-8 dni, ceny ubezpieczeń spadną. Aby tak było. Do A, usłyszenia. Do usłyszenia, do widzenia. Podcastu wysłuchałeś dzięki Short. Po więcej aktualnych informacji prosto z branży ubezpieczeniowej zapraszamy na portal binshort.pl.